Nowiny 17 tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski jest i Szymon Grabarczuk niestety w Lublinie. Dzień dobry. No właśnie dlaczego nie przyjechałeś, Szymon? Taka nie fajna, dzisiaj impreza jest tutaj w Mito. Siedzimy w Mito i czekamy o 15 zacznie się warszawskie otwarte wiki spotkanie numer 7. A ty chciałeś być bardzo? No, chciałem być, ale wiadomo nie wszystko się układa po naszej myśli niestety. Ostatecznie się okazało, że nie mogę być, już rozmawią, która będzie, czyli z wikipedyską, nie wiem, kanturczy, jeżeli, ale rozmawiałem z nią, że właśnie będzie mówiła o tym udziale kobiet w społeczności wikipedii i trochę się tam stresuje, bo w zasadzie to jeszcze nie jest a to jest poważny temat, na który można długo rozmawiać. No i co? No i, i właśnie rozmawialiśmy o tym, że niestety mnie nie będzie, a szkoda, a fajnie by było porozmawiać na, na ten temat i że e, może w Poznaniu będziemy mogli kontynuować. No także. No dobrze. Mamy dzisiaj małe techniczne problemy, ale w nagraniu tego nie będzie słychać, bo to wszystko pokaże to się. Wypowied... Oczywiście to się wytnie. <laughs> Zawsze coś niespodziewanego się musi wydarzyć, od czasu do czasu przynajmniej. Już dawno nie mieliśmy takich atrakcji no, technicznych. Dobrze nam się nagrywa, owszem, owszem. No Właśnie, więc po kolei. Warszawskie otwarte wiki, spotkania najpierw mówimy, później błędy ostatniego tygodnia i miesiąca. Tablica ogłoszeń. Opowiemy o Czywieszu. To jest taki pomysł na zainteresowanie treściami. akcja, bo to trwa akcja, już o, dosyć długo. długo. Mhm. Zdjęcie okrągłego stołu, które budzi kontrowersje. O akcji Podaj cegłę i o nowej akcji Wiki lubi e-podręczniki, bo tak się przyzwyczailiśmy, że to zabytki, a teraz mają być e-podręczniki. No i o akcji Batuta. Ciekawe, że to jest akcja Batuta i bardzo ciekawe, jak przekuć coś złego w coś dobrego. Tak mi się wydaje, o tym jeszcze opowiemy. No i z wolnej kultury mamy tutaj bardzo dużo tematów. Na razie nie będę mówił, co, co uda nam się omówić, zobaczymy jak to wyjdzie w trakcie. No to pierwszy temat. Właściwie już zaczęliśmy, bo jesteśmy właśnie w klubo kawiarni Mito w Warszawie przy ulicy Warińskiego 28. Miałeś bardzo... rację, że zapisało się tylko 6 osób. No właśnie. Bardzo sympatyczne, miłe miejsce. 6 osób tylko się zapisało. Właśnie Szymon się wykreślił jako siódmy. Był tutaj, ale niestety zniknął. I jest w Lublinie. Z nami na szczęście. Mamy wystąpienie bardzo ciekawe czy to Kantuczy i Lantuszka będą opowiadać, więc... A konkretnie jest tylko pierwsza Lantuszki nie będzie. Nie będzie Lantuszki, aha, to nie też będzie. jest nieaktualne już, ale to, to pewnie... No nie szkodzi, w każdym razie będziemy to wystąpienie i będziesz mógł posłuchać, no przynajmniej w nagraniu. Tak, właśnie rozmawiałem właśnie z Magdą o tym, że chętnie bym posłuchał, a potem się po prostu odniósł już do tego, co powiedziała. A może na żywo byś chciał słuchać? E, oczywiście, ale mógłbyś, nie wiem, czy będzie taka możliwość. mógłbyś na żywo się odnosić do tego, co mówi. Możemy spróbować takie coś zrobić. Taka jeszcze wideokonferencja, prawda? No wideo. Po co, Kamery po co nie wideo? mamy. <gry> będzie, będzie audio. No, wiesz, nie jak no, wygląda. jak to? to? To wideokonferencja, tak jak to w filmach czy coś. Tam taki wielki ekran i, i, i tak jak ktoś jak wygląda... na ścianie i tutaj krypczyło. mówi to wiesz chyba, takie... nie? Jak wygląda Kantuci czy nie, wiesz? Słucham, nie, to no. nie chodzi o to, jak wygląda Kantucci, tylko jak ja wyglądam z Lublina, prawda? Taka wideokonferencja. Aha, aha. No to będzie audiokonferencja w takim razie. Ale też do zrobienia. Ja po prostu podłączę swój komputer i, i, i to, co będziemy nagrywać, będzie szło, jednocześnie będzie nadawane. Więc jeśli sobie włączysz Wikiradio w tym czasie, no to będziesz strumień Wikiradia, to będziesz mógł tego posłuchać, a będziemy w kontakcie poprzez Właśnie jakiś Facebooka na przykład. Bo nie chyba mamy najłatwiej. opcji, żeby się na przykład podłączyć tutaj, żeby Szymona było słychać na jakiś głośnik czy coś. A y, Skype'a myślisz, żeby na podłączyć? Na przykład. A to nie wiem, czy tu jest głośnik. Znaczy, no, im... muzykę słychać, więc jakiś głośnik jest, tylko pytanie, czy można się no, gdzieś to... pod niego podpiąć. Nie będziemy wszystkich tutaj, wiesz, w całej, w całej kawiarni. <laughs> E, raczyć takim głosem z, ze Skype'a, który nie jest najlepszej jakości mimo wszystko. No, ja testowałem ostatnio połączenie przez Facebooka Audio. Audio? To Facebook ma taką opcję? No właśnie. No, oczywiście od dawna. To ja nie korzystam jeszcze. W ogóle jest parę nowości. Troszkę odbiegamy od tego naszego planu, który... Nie no, to jest w ramach organizacji w ramach, konferencji. Tak, w tak. ramach warszawskich otwartych wiki. Tak zwane to się wytnie. Nie, no tego już nie będziemy wycinać. Znalazłem też fajny program, to oczywiście moje dzieci mi pokazały. Voxer się nazywa, nie wiem czy znasz, Szymon. Nie. Voxer to jest taka aplikacja do, iPhone, do do smartfona, która umożliwia komunikację taką jak przez walkie-talkie. To mhm. znaczy jak mówisz, to naciskasz przycisk i wtedy jak kończysz, to puszczasz ten przycisk mhm. i wtedy taki plik jest wysyłany do osoby, do której go adresujesz i ta osoba może go odsłuchać, kiedy ma ochotę, to mhm. znaczy kiedy może i wtedy może odpowiedzieć i w ten sposób toczy się konwersacja, tak jak przez smsy, tylko że głosowo. Bardzo ciekawy pomysł, na jakiej zasadzie to jest wysłane? normalnie telefonicznie, tak? jako transfer danych. Jako transfer danych. Ty masz, Marek, taką możliwość, żeby zainstalować sobie taką aplikację, to możemy poćwiczyć. Możemy kiedyś, kiedyś spróbować, ale to nie wiem, czy dzisiaj się wyrobimy. Zobaczymy. No, Voxer się nazywa. Bezpłatnie jest właściwie podstawowa funkcjonalność. Nam... Funkcja. Funk, funkcja? Nie, funkcja, No dobrze. Funkcja, będzie. funkcja. <śle> niech ci będzie, niech ci będzie też. Funkcjonalność to jest cecha funkcji. No dobrze. Eee, i, I za darmo można już korzystać z tego oprogramowania. Bardzo fajne jest, bo coś ci przychodzi do głowy w ciągu tygodnia, wrzucasz komuś, a on, no, akurat go nie mam przy telefonie, nie ma możliwości. To jest taka poczta głosowa troszeczkę, ale, ale z taką szybszą reakcją. To spróbujemy sobie skorzystać z tego. No dobrze, no czyli co? Czekamy. Czekamy tutaj na warszawskie otwarte wiki spotkania. Już za pół godziny. No, o 15.30 zaczyna się prezentacja. Także znasz strumień oczywiście wiki Radia. Szymon. A może przypomnijmy. No nie tak łatwo będzie. No już mówię. audio.radiownet.pl Slash wiki. Gdzieś to można znaleźć, ten wiki? Powinno być na naszej stronie. Której? Y, głównej, prawdopodobnie, tak? No, pewnie się pomyliłem, jednak to chyba nie jest. Ten naszej adres. wiki? Naszej wiki, kiedyś było. Wiki radio A, tam info jest. I na górze jest. Słuchaj teraz strumienia Wikiradia. Z tym, że w tej chwili nic nie usłyszysz. Pytam dlatego, żeby po prostu ewentualni czytelnicy, yy, przepraszam, słuchacze, często mówię czytelnicy, yy, słuchacze, którzy yy, by chcieli też tego słuchać, żeby właśnie wiedzieli, jak do tego trafić, bo yy, no, Strumie Wiki Radia to takie yy, mało opisowe pojęcie. No to możemy... O, teraz włączyłem właśnie nadawanie na Strumieniu naszym Wiki. Także możesz sobie przy okazji sprawdzić, jeśli masz tam możliwość. I zostawię to do, do, do tego spotkania później. Dobra, to następny punkt, tak? Czy coś jeszcze? E, nie, następny punkt już chyba, bo nie wiem, co jeszcze możemy powiedzieć o... Czas leci. No właśnie, czas leci. Ty pilnujesz, tak? Czasu? Mam Marek. czas no to tutaj. E, cóż więcej. No ja mam nadzieję się spotkać z, z Adamem Kliczkiem i omówić... E, Wiki Ekspedycję, bo on niestety w tym roku nie będzie mógł jej koordynować. No i tak się zastanawiam, czy, czy, czy będzie w stanie ktoś inny to zrobić, czy może ja bym był w stanie część jakichś tam rzeczy zrobić, żeby, żeby jednak doszło, żeby pomóc w tych Wiki Ekspedycji, A bo chętni są, tylko właśnie brakuje takiej osoby, która mogłaby całość skoordynować. Tak, z koordynacją jest zawsze problem, mam nadzieję, że to się jednak uda. No, daj Boże. Kolejna rzecz to wiki trendy eee, W ostatnim tygodniu na dziesiątym miejscu Tito Villanowa. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Co to jest? Hiszpański trener piłkarski, wcześniej piłkarz. To sezonie. u mnie się to wyświetliło na dziewiątym, co ciekawe. Eee, u mnie to jest na dziesiątym, przed pocztem papiery. Tito Villanova. to jest e, zmarły wczoraj. i e, No niestety tragicznie, to, no można to. tak powiedzieć, bo bo chorował na raka i to bardzo ostrego. Niedawny jeszcze trener Barcelony i mhm. zdobył z nimi mistrzostwo Hiszpanii, był bardzo ulubiony, popularny i w ogóle cały świat teraz piłkarski, a przynajmniej europejski jest w żałobie. 68. 2014 dosyć młodo zmarł z tego wniosek. Poczet papieży na dziewiątym miejscu. Zbliża się beatyfikacja. Czy beatyfikacja, czy to jest co innego już teraz? Nie, beatyfikacja. A nie kanonizacja? Kanonizacja. Mi My się mylą zawsze te dwa pojęcia. Przepraszam, o czym wy teraz mówicie? Ja yy, widzę kanonizację na siódmym miejscu. Yy, poczet papieży i zastanawiamy się, co teraz będzie za uroczystość. O, zrobiłem Enter, poczet papieży jest jest na dziesiątym miejscu, a Tito Wilanowa już skoczył na dziewiąte. No, a, czyli... kanonizacja to jest, to jest drugi etap. Wcześniej jest beatyfikacja. Czyli teraz będzie kanonizacja. Okej, okay, kanonizacja. Oczywiście. Tak, z tym, że właśnie tak słuchałem i okazuje się, że to jest tylko taka formalność tak naprawdę, bo to, że przez kościół katolicki Jan Paweł II został uznany świętym, to nie znaczy, że on od tego momentu jest świętym, tylko, że po prostu Oczywiście, zawsze, że tak. by, zawsze był no świętym. Tak, no tak, stwierdza, że zawsze był, tak. No to znaczy może nie tyle, że zawsze, bo musiał, czy, nie musiał, ale prawdopodobnie jest, jakaś, jest jakiś stopień prawdopodobieństwa, tak kanonicznie rzecz biorąc, że wcześniej był też w czyśćcu, ale tak czy inaczej stwierdza się, że teraz już nie jest w czyśćcu, teraz już jest w niebie, a że to jest taka płaszczyzna, w której nie istnieje czas, no więc nie ma czegoś takiego, jak Kiedyś był, dosłownie kiedyś, a teraz od pewnego czasu jest w niebie, więc można powiedzieć, że teraz jest w niebie, no i w związku z tym, że teraz jest w niebie nie wiadomo od kiedy, no to teraz go ogłaszamy świętym, moment ogłoszenia go świętym, czy beatyfikowanym, czy, czy błogosławionym jest możliwy do osadzenia w czasie, dlatego że to będzie teraz w niedzielę, a yy, yy, nie istnieje coś takiego jak moment, kiedy w czasie naszym ziemskim, kiedy on wszedł y, do nieba. No, nie ma to jak bliskość katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. <głos> Ty masz blisko i, i chyba jesteś bieglejszy w tym. No, ja bym powiedział, że to nie ma jak y, zestaw katolickich książek za sobą. <głos> na Polska, na ósmym miejscu nie komentujemy. Na siódmym miejscu kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII. Y, a to a jest... u mnie to już jest na szóst. A na siódemce mam Eredivisje. No, zaraz, zaraz, co to jest? Klasa ligowych rozgrywek piłkarskich. To piłkarze tutaj Aha, konkurują. Holandia. Konkuruje piłka nożna z, z katolicyzmem w tej chwili. Eredivisje, bo jakoś tak, nie wiem. Abizal. To mnie zaskakuje. Strefa głębinowa. Strefa głębokościowa mórz oceanów i głębokich jezior pomiędzy strefą batialną a hadalną głębokości od 1700 pod poziomem lustra wody. Eee, to takie są głębokości. To być może związane z katastrofą lotniczą, która miała miejsce niedawno koreańskich linii lotniczych. Bo w końcu znaleziono, zdaje się, ten, ten, ten samolot na dnie gdzieś oceanu. To jest tak, logiczne. To jest w ogóle jakaś, słuchajcie, jakaś nie wiem, e, czy to pomyłka, czy to jakiś, jakiś bot, czy to co, bo widzę teraz, że e, tak, statystycznie to prawie nie było żadnego wejścia na ten artykuł. A teraz, jednego dnia, konkretnie przedwczoraj, 51 120 wejść. Czyli to musiało być coś, chyba komputerowo też wspomagane, bo, bo no to widać, że to jest yy, no, jakoś tak na, na, na sterydach. Tadeusz Różewicz chyba nie na sterydach, bo zmarł 24 kwietnia. Nie. To jest za wysoko, za wysoko na Czywierz, prawda? Abyssal? No, bo tam a, też są zobaczy. takie skoki. Yy, tak, ale nie, nie, za wysoko na Czywierz, a zresztą nie ma żadnego szablonu, żeby to było w tak także nie. Okej. Okay. No właśnie, to w sumie smutna bardzo wiadomość, że Tadeusz Rzewicz zmarł 24 kwietnia. No, nie za tym nie słyszałem w ogóle, nic o tym nie wiedziałem. W żadnych wiadomościach y, nie było nic na ten temat. Chyba, no że 20 chyba tego... było na tablicy, wydaje mi się, naszej wikipedyjnej. Znaczy na tym, na Facebooku. Tak. Chyba na się... fej... Tak, na A, Facebooku no, to było. Widzisz, to tego nie, nie, zau... nie zauważyłem też. No. Ja też słyszałem w radiu, y, aczkolwiek też w radiu wtedy słyszałem, kiedy mówili o jego śmierci, to też przytaczali słowa, nie pamiętam już kogo, ale w każdym razie jakiś e, człowiek powiedział, że od pewnego czasu Różewicza nie było w mediach, a to taki znak czasów, że jeżeli kogoś nie ma w mediach, to tak jakby w ogóle go nie było i w związku z tym e, być może też jego śmierć e, przeszła jakoś tak z dużo mniejszym echem, niż by hmm. e, na to człowiek zasługiwał. No tak, bo mi się wydawało, że to właściwie jest jakaś rocznica tylko, a, a to, to jest świeże wydarzenie. Jan 23 na trzecim miejscu, nie wiem jak u was. Tak, mhm, zgadza jest, się. Jan Paweł II na drugim miejscu i Jan Karski na pierwszym miejscu z przewagą około 65 tysięcy wyświetleń. Jan Karski urodził się 24 czerwca. 1914 roku. Właśnie tu jest problem. Ostatnio była jakaś dyskusja, kiedy się urodził, bo są różne wersje i było pytanie, które powinniśmy zapisać. Albo właśnie 24 kwietnia. Jeżeli 24 kwietnia, no to w takim razie jest setna różnica urodzin. W tym roku obchodzimy rok właśnie Anakarskiego. Ostatnio w mediach się jakby no, trochę częściej o nim mówi. No bo taki był, się na jakieś przez, przez długi czas był zapomniany i dlatego teraz próbują media to nadrobić, zdaje się. E, honorowy obywatel Izraela, prawnik, dyplomata, historyk od 1939 roku w konspiracji podczas wojny. No Ciekawa bardzo postać, dużo jeszcze będziemy się o niej dowiadywać, bo naprawdę było mało informacji do tej pory. I, i dobrze nadrabiać takie zaległości, myślę. No to tyle jeśli chodzi o wiki trendy, może zobaczmy jak w miesiącu to wyglądało. Na pierwszym Jan Paweł II, na drugim Eder Wizje, to te ligowe rozgrywki piłkarskie w Holandii, Jankarski na trzecim, Polska na czwartym, Lockhit Martin na piątym. RQ-170 nie wiem dlaczego. Wielkanoc na szóstym miejscu, na no już pierwszy. ten amerykański to prawdopodobnie jest związany coś z Ukrainą albo. załogowy e, aparat. Prawdopodobnie dlatego, że to, mhm. to jest y, na uzbrojeniu Air Force i. Y, United States Air Force i to jest. Y, y, możliwe, że, że coś związanego z NATO i tak dalej, mhm. tak. Dalej. No ale właśnie, zwróćcie uwagę, że Ukraina w ogóle wypadła z tych tygodniowych już trendów. No już się skończył. No. Niby się skończył, ale tam się robi coraz bardziej gorąco. Ale już się ludzie przyzwyczajili. przyzwyczajili. Właśnie, a to jest, to jest największy wróg chyba tego, tej sytuacji całej, bo... Bo z tego, co słyszałem, to tam wojska rosyjskie gromadzą się przy granicy no, bardzo intensywnie. tam jest coraz gorzej. I jest w sumie coraz gorzej, ale rzeczywiście przyzwyczaja nas to do tego, że... Znaczy przyzwyczajeni jesteśmy do tego i coraz mniej uwagi temu poświęcamy. I w tygodniowych trendach już widać, że ludzie coraz rzadziej zaglądają, albo wszystko już wiedzą na ten temat może i dlatego nie chcą zaglądać żeby ktoś wszystko wiedział, to ja mam duże wątpliwości. Znaczy, jeszcze tutaj tak, jeżeli krótko można powiedzieć, Wikipedia przecież nie dostarcza newsów, a więc artykuły u nas tak często się nie zmieniają. Tam jest napięta sytuacja i okej. Okay. Znaczy, to nie jest okej, okay, ale, ale już to przyjmujemy do wiadomości, że, że tam jest naprawdę bardzo niebezpiecznie, tam ludzie giną, członkowie misji OBWS są porywani, i różnego tego typu rzeczy, no, ale Wikipedia nie odnotowuje tego wszystkiego z wielką precyzją codziennie, bo tego jest dziennikarstwo. I być może też dlatego już ludzie zauważyli, że po prostu w Wikipedii nie ma codziennie obszernych informacji na ten temat, co się dzisiaj wydarzyło na Ukrainie i dlatego też statystyki są inne. No ale te trendy odzwierciedlają coś innego, że jeśli w mediach się o czymś mówi i budzi to zainteresowanie i niepełna jest ta informacja, to ludzie sięgają do źródeł, który, którymi teraz najczęściej łatwo jest znaleźć właśnie w Wikipedii. No tak, ale... Ale o, o ile się właśnie Wikipedia nie zmienia, to już ludzie nie, nie sprawdzają dalej tego, tak, bo, tak. bo już wiedzą, mhm. że... No, wczoraj i no, tak samo dokładnie wygląda, no to w, tym w sensie, praktycznie tak W tym samo. sensie właśnie mówiłem, że już chyba wszystko wiedzą, co można w Wikipedii wyczytać. Tak, już się dowiedzieli, tak. gdzie jest Krym, gdzie jest Ukraina, już im wystarczy. No, na razie pewnie tak. Na dziesiątej pozycji Gra o Tron. Serial telewizyjny, który cieszy się w Polsce olbrzymim powodzeniem. Napisy, zdaje się, są po kilku kilkunastu minutach od ukazania się wersji filmu. Nie wiem, ja szczerze mówiąc oglądam wersji oryginalnej, jest dużo fajniejsza. Po kilku, kilkunastu minutach. Ja nie oglądam w ogóle tego, tego serialu. Tego... Ja rzuciłem na to okiem, jakoś mnie to nie wciągnęło. Znaczy, Także nie mam dzieci, przekonania. Moje dzieci oglądają, więc jestem steroryzowany po części. Jak przechodzę do kuchni, to muszę co nieco tam usłyszeć. Nie przypadł mi do gustu, podobnie jak Drużyna Pierścienia i te inne tam jakieś takie science fiction. Zdecydowanie bardziej wolę literaturę faktu. Nawet wikingów wolę oglądać, mimo że to też jest taki mocno naciągany, fabularyzowany jakiś Yy, znaczy, fabularny film w ogóle, ale, ale jakieś tam fakty są w tle, przynajmniej. Doprecyzujmy tylko, że raczej fantazy niż science fiction. Dokładnie tak, też właśnie miałem alarmować. No no tak, no nie science. Tutaj już science nie ma nic z tym wspólnego. O, mama, mama, ma. przepraszam bardzo, przecież Tolkien <śmiech> był bardziej naukowcem niż pisarzem. <śmiech> no dobrze, ale te wszystkie postaci to nie są. No dobrze, zostawmy. Ale po co, i tak dalej, i tak dalej. Fantazy, mogę, mogę dobrze, ja się pójść. zgadzam, to jest fantazy, nie ma sprawy. Okej. Okay. Kolejna rzecz, o której mieliśmy mówić, to tablica ogłoszeń. I co tutaj mamy ciekawego? Powinniśmy głęboko zajrzeć, bo dawno nie było e, audycji. E, 17 kwietnia, 12 kwietnia. Kiedy my ostatnio nagrywaliśmy audycję? Że tak, z, y, w skrócie mówiąc, to niewiele się dzieje. Y, przeglądarka multimediów. Y, weszła ta weszła funkcja stało, tak. teraz do do obiegu już domyślnego. No, to no dobra, to jest, zasługuje być może na tam omówienie pięciominutowe, być może jeszcze e, sięgniemy po to, ale w zasadzie nie ma żadnego jakiegoś jazzu z tym związanego, więc nie ma też kontrowersji po prostu Wikipedia inaczej wyświetla y, multimedia. No, e, mul multimedia, no, czyli, czyli NTS, wideo i, i zdjęcia no. tylko, tak? E, tak, chodzi o, o wideo i zdjęcia. Teraz się to pokazuje w takim okienku na wierzchu, a nie przechodzi na podstronę. Audio nie ma z tym nic wspólnego. E, audio się chyba nie zmieniło. Nie zauważyłem, żeby było coś, coś innego w Nie, nie, z audio. bo to jest, e, to jest jednak chyba dla, e, przede wszystkim skierowane na wyświetlanie grafiki. No to właśnie, no to gdzie to te multimedia? No to są takie, wiesz... Tam... Nie no, z, z, jeszcze zobaczymy, tak naprawdę ja tam e, jestem trochę wciągnięty w temat, chociaż nie, nie bardzo no to, mam ostatnio czas, ale No to wesprzej nasze wszystko. dążenia, żeby, żeby audio też było uwzględniane gdzieś tam w ogóle w tych planach i w tych działaniach, bo, bo szkoda, żeby nie było. Tak, jak ma być multimedia, tak. to niech będzie audio, chociaż ja mam wątpliwość, czy dobrze, jak oni to uwzględnią, czy czegoś nie popsują. No nie, no bo nikt, nikt nie patrzy na to właściwie. Traktowane audio jest jak grafika w tej chwili no tak. w commonsach, co jest w ogóle już śmieszne, a, a odtwarzacza audio też nie ma stricte audio, tylko jest odtwarzacz wideo, który obsługuje audio. No jasne, tylko pamiętajmy, że to wszystko jest tylko narzędzie i no tak, narzędzie tak, można tak. zmieniać, dostosowywać, robić następne i tak dalej. To jest, to jest tylko, w zasadzie to jest raczej robione dla czytelników niż dla wikipedystów, Spotkałem się z różnymi opiniami i kontrargumenty przeciwko temu właśnie media viewerowi są liczne, różnorodne i jest spora grupa doświadczonych wikipedystów, którzy całkiem sensownie mówią, że to jest im w ogóle niepotrzebne, także oni chcą sobie to wyłączyć, bo, bo mają konkretne sprawy i konkretne jakieś tam cele, dla których... To, to kompletnie jest sprzeczne, więc. Tak, tutaj muszę pochwalić, Tutaj muszę jest pochwalić, to. że da się to wyłączyć, także jest dobrze. No a no poza właśnie. tym, jeśli to jest przeglądarka multimediów, no to zrozumiałe, że to dotyczy obrazów, bo tak to powinna być przesłuchiwarka. Tak, <grym> to, to jest przeglądarka. Znaczy tak to ja nawet przetłumaczyłem kiedyś i się okazuje, że całkiem da. No, e, więc, więc, więc może trzeba pomyśleć o przesłuchiwarce multimediów. Ale... No jeszcze tak na, y, skrótowo mówiąc o tej tablicy ogłoszeń, y, bo zacząłem od tego, że niewiele mm -hmm. się dzieje, no właśnie ten Media Viewer, to, no to takie, no można chwilkę się na tym zatrzymać, ale w zasadzie y, nie, to nie jest jakieś wielkie halo. Tak samo wielkim halo nie jest to, że członkowie Komitetu Arbitrażowego wybrali w końcu przewodniczącego i sekretarza. Y, no nie będę mówił zbyt długo, dlaczego mówię w końcu, ale pewnie zauważyliście, że y, termin między Początkiem kadencji, a ogłoszeniem właśnie tego prezydium był dosyć długi. E, mieliśmy pewne takie techniczne problemy, one znikły i, e, i już teraz e, jestem przewodniczący i sekretarz. Weryfikacja uprawnień e, administratorów, a to jest bardzo ciekawy temat i to zasługuje na zatrzymanie mhm. się na chwilę przy tym, ale my, wystarczy, myślę, że, że wystarczy to stresić czymś takim, że to jest... E, Temat czarna dziura, można w niego wejść i nie wyjść. W zasadzie nikt nie wie, dlaczego to istnieje. Wszyscy doświadczeni wiedzą, że, e, że, że to w ogóle nie ma sensu dotykać tego tematu. E, ci, którzy są mniej doświadczeni, lubią go drążyć. E, na swoim blogu napisałem, że właśnie to jest nie tyle problem tego, czy administratorzy są weryfikowalni, czy nie i, i w ogóle o co chodzi, tylko to, tego, że w naszej społeczności kuleje taka przejrzystość komunikacji i ci mniej doświadczeni nie wiedzą, że ten temat jest taki, że lepiej go nie ruszać. Nasza archiwizacja dyskusji jest kiepska. No to, że tydzień artykułu holenderskiego pod tym, to tak samo właśnie tam tygodnie tematyczne sobie chodzą i to całkiem nieźle. Nawet rozmawiałem z... Marycho 80, która się zajmuje tymi tygodniami tematycznymi, że może, mogłaby zrobić jakieś takie ogólne statystyki, bo my y, chociażby na Facebooku się skupiamy na tym, że zapraszamy, że jest taki tydzień artykułu, że fajnie, że coś tam, jakieś artykuły, ale mnie najbardziej interesuje, jaka jest statystyka, ile artykułów na jedną osobę, y, jakie przede wszystkim tematy są tam poruszane, żeby się nie okazało, że tygodnie tematyczne są w zasadzie instrumentem E, wikipedystów piszących e, hasła, hasłach, nie wiem, e, muzyczne i sportowe, żeby z Wikipedii się nie robiła taka rozrywkopedia, ale to też jest właśnie osobny e, temat do dyskusji. Czy tygodnie tematyczne spełniają swoją rolę tak ogólnie, czy, czy mimo wszystko wychodzi tak, że kanałowo i, i sport i tam jeszcze kilka innych rzeczy. No i, i tak mniej więcej streściłem tablicy ogłoszeń. Mhm. No, z komunikacją, jak wiemy, od dawna mamy problemy, ale są robione ruchy w tym kierunku i chyba dobre te powiadomienia. Są mało wykorzystywane, a myślę, że można tutaj je za, zatrudnić do... Powiadomienia niestety ostatnio się okazuje mają pewne problemy, to znaczy tam nie zawsze się wykazuje to powiadomienie. Aha. Osta... To jest... Tak, tak, ale to już od dosyć dawna. Ale y, główną słabością, jednak no, siłą z jednej strony i słabością tych, z drugiej strony tych powiadomień to, są, to jest to, że Powiadomienia są personalne, czyli y, osoba X musi wiedzieć, że y, osoba Y będzie tematem zainteresowana i osoba X musi pingnąć, że tak się wyrażę, osobę Y. Inaczej osoba, osoba Y nie dostaje powiadomienia takiego, mm -hmm, mm -hmm. Y, że, że, że jest jakaś tam edycja i że ona została pingnięta. No musi być ten ping. Gorąco to, to się zgadzam. Już chyba nawet kiedyś o tym wspominałem, że fajne były powiadomienia do określonej grupy użytkowników, jakoś tam zdefiniowanej. Tak, tak. No, y, oczywiście można mówić, że to jest facebookizacja Wikipedii, ale mnie się wydaje, że to jest zupełnie błędne założenie na wstępie. Po prostu Wikipedia ma cechy portalu społecznościowego. No Facebook jest, jest, jest przykładem y, portalu społecznościowego. Y, wspólne cechy są nieuniknione. No, no i, także, i czemu nie czerpać ze wspólnych doświadczeń, to znaczy z doświadczeń konkurencji, nawet jeśli to jest konkurencja, prawda? To no tak, ale jak najbardziej. właśnie chociażby dlatego, że to jest konkurencja, bo jednak widać, że to jest ten sam rynek. Gdyby to były dwa rynki, to by nie było konkurencji. No, Więc to skoro prawda. jest konkurencja, to znaczy, że to jest ten, ten sam rynek. Jeżeli to jest ten sam rynek, to znaczy, że są te same cechy. Jeżeli są te, te same cechy, to dlaczego z nich nie korzystać? To oczywiście, jest wszystko Oczywiście. Należy korzystać. Na tym polega rozwój, że się korzysta z cudzych doświadczeń, a nie tylko z własnych. No to cóż, oczy wiesz, chciałbym troszkę opowiedzieć, bo bardzo fajnie ciągle funkcjonuje ten projekt. Tutaj link w notatkach do audycji prowadzi do harmonogramu ekspozycji. No i widzę, że tutaj plany są bardzo ładnie realizowane. Już do maja jest, właściwie do 8 maja jest zaplanowane co będzie się pokazywać, bo to ręcznie jest robione. Tak? To jest wszystko robione ręcznie, właśnie to mnie przeraża. Ja czasami próbuję tam zaglądać w ten czy wiesz, ale mam wrażenie, że tam jest tyle podstron, tyle różnych jakichś elementów, które potem gdzieś znikają i na przykład też z archiwizacją mam wrażenie, że jest problem, albo czegoś nie ogarnąłem jeszcze. I mi się to wydaje strasznie skomplikowane i jestem pod wrażeniem, że ktoś to jest w stanie ogarnąć, Właśnie. że to działa. Ja też kiedyś myślałem, że to automatycznie są wybierane te hasła, ale tak jest zdecydowanie lepiej, jeśli to jest tutaj czynnik ludzki w, te, w, tym, w tej automatyzacji, bo no, można dopasować rzeczywiście. No, w tym roku bardziej ciekawe może być jakieś zagadnienie, które rok temu nie było ciekawe. No właśnie tutaj też jest... Automat mam, tego nie wychwyci. Mam wrażenie też jest taka rzecz, że to jest jednorazowe. Tak, tak, Chyba, że też znowu czegoś nie wiem. Nie, to jest jednorazowe faktycznie, bo przyrost tych nowych artykułów jest taki duży, że nie potrzeba ich zwielokrotnie. tak jak na przykład jest znane zjawisko, że, że artykuł na medal pojawia się w tygodniu, tam ze dwa razy, ten sam. W krótkim odstępie czasu, no właśnie dlatego, że artykułów na medali jest niewiele, a dni w roku jest sporo. Yy, więc się właśnie zastanawiam, tak, że to jest jednak trochę pracy, to trzeba wybrać ten artykuł, go sprawdzić, przygotować to pytanie, co, co też okazuje się nie zawsze jest banalne. Yy, mhm. I właśnie może by pójść w tym kierunku, żeby na przykład przy każdym odświeżeniu się użytkownikowi inny zestaw wyświetlał z jakiejś tam większej puli starszych. Tak? Może, może... Ale z drugiej strony jest ten problem, i tutaj y, ja znowu sobie pozwolę powiedzieć trochę tak bardziej inside, e, po prostu jest mało ludzi, którzy y, na stale coś robią w Czywieszu, a Czywiesz jest olbrzymim polem do y, takiego zarządzania. Bo właśnie jest kwestia tego, na ile to ma być czynnik ludzki, a na ile to ma być zautomatyzowane. Gdzie można jeszcze dorobić jakiś fajny gadżet, a do czego jest wymagany człowiek i wyłącznie człowiek. Mhm. To, że jest mało ludzi to jest, to jest problem, ale to jest problem chyba dotykający wszystkich form aktywności w Wikipedii. Po prostu od zawsze było więcej roboty niż chętnych. No, i dalej to ostatnio była taka dyskusja w y, y, Kawiarence. Nie chciałoby się nawet jej czytać, strasznie długa, y, że tam ktoś na przykład wyboldował y, takie stwierdzenie, że y, artykuł w czy wieszu to nie jest żadne wyróżnienie, bo coś tam coś tam. A na przykład moja koncepcja jest taka, że artykuł w czy wieszu jest wyróżnieniem, chociaż nie jest to na takich zasadach jak dobry artykuł, czy artykuł na medal, czy lista na medal, ale to jednak jest artykuł, którym się chwalimy na stronie głównej i żeby, e, żebyśmy się nim chwalili, to musi być jakaś spełniona, e, e, no, musi być jakaś osiągnięta jakość tego artykułu. Ten, ten artykuł musi prezentować sobą nie tylko wartość merytoryczną, ale też taką techniczną, wikizacyjną, redakcyjną, i to jest związane właśnie z, z, z szeroko pojętą jakością, czyli tym, czym się zajmują wyróżnienia. To e, no znaczy więc... chyba nawet jest to wpisane tam gdzieś w zasadach wyróżnień, tak, jako kolejny poziom, tak? To znaczy zaczynamy e, to właśnie, od przewiesza, idziemy do. To do dobrego. końca moja koncepcja, tak. tak, tak <gry> to tak. jest wpisane, ponieważ ja to tam wpisałem. Oczywiście to nie jest moja koncepcja wy wyłączna, tym, to znaczy, że e, ja sobie tego nie wziąłem z powietrza i, e, i to, to nie znaczy, że tylko ja tak uważam, bo to było przeprowadzone długimi dyskusjami chyba ze dwa lata temu. Ehm, aczkolwiek no, w tych dyskusjach nie uczestniczyli wszyscy i teraz się pojawiają inne głosy i być może te osoby, które twierdzą inaczej nie znają tych moich twierdzeń i, i twierdzeń Karola i Fararych i, i Kenraiza i tam jeszcze kilku innych osób. Ehm, I teraz właśnie tak, no mniej więcej może miesiąc temu była taka dyskusja nad tym przywieszem, się ścierały różne osoby, tam dokładnie nie pamiętam o co chodziło, ale kończąc to wszystko, czywiesz jest y, miejscem, y, wktu, które wymaga sporej pracy ludzi, y, takim newralgicznym punktem i bardzo często się pojawiają najróżniejsze dyskusje właśnie, co zrobić z tym przywieszem. Kilka lat temu y, Karol, Karol właśnie 007 y, nadał temu taką formę, jak jakiej jak teraz to widzimy, czyli te wszystkie tabelki i te takie rzeczy, w których można się pogubić. Jeżeli już człowiek się tym zajmuje od pewnego czasu, to, to bardzo łatwo mu to ułatwia. wszystko przychodzi, mhm. bo to jest bardzo regularne. To jest wszystko y, robione botem, to jest matematycznie regularne, także nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. dlaczego tutaj jest taka ikonka, a dlaczego tutaj inna. Nie mnie to jest bardzo przejrzyście zrobione właśnie. To znaczy jest duży postęp, tak? Ja kiedyś do tego zaglądałem dawno temu i faktycznie było, było zupełnie, zupełnie to rozstrzelone, a potem potem nastąpiła właśnie ta reforma, o której mówisz chyba mhm. i, i jest zdecydowanie dużo lepiej, tak? Ale nadal, nadal jeszcze nie czuję takiej potrzeby, żeby się to, w to zbyt głęboko wdrażać, i się zastanawiam też tutaj ten klasyczny zarzut, tak, czy to nie odciąga do artykułów cała ta otoczka do tego? No ja mam takie też stanowisko, o którym też napisałem właśnie na, na blogu niedawno, że... Nic w zasadzie nie odciąga od artykułów, dlatego że jeżeli ktoś chce się czymś zajmować, to się właśnie chce tym zajmować, w takiej no tak. formie, w jakiej to jest teraz, a ma jeżeli się by się chciał zajmować umy. czymś innym, no to by się zajmował czymś innym. Jeżeli by chciał to zmienić, to by to zmienił. A że jest tak jak jest, to znaczy, że to działa. Tak mniej więcej. Oczywiście jest dużo sytuacji w takich, w których to działa, bo musi, ale fajnie by było, żeby było lepiej, z tym, że nikt się nie podejmie zmiany. No i właśnie, i znowu te wszystkie dyskusje nad Czywieszem i tak dalej wracają do punktu wyjścia. Czyli myślisz, że jest raczej coś takiego, że albo ktoś zrobi tabelkę do Czywiesza, albo nie zrobi nic, tak? Dobrze rozumiem? Nie, jeżeli chcesz robić tabelkę do Czywiesza, to robisz tabelkę do Czywiesza. Jeżeli chcesz się zajmować Tolkienem, to zajmujesz się Tolkienem. Jeżeli chcesz się zajmować wiki ekspedycją, to zajmujesz się wiki ekspedycją. Jeżeli nie pasuje ci forma wiki ekspedycji, zrobiłbyś ją po swojemu, to świat wiki ma to do siebie, że robisz tak jak chcesz. Więc okej, okay, wiki ekspedycja jest jeszcze robiona pod egidą stowarzyszenia i tam nie wszystko można robić tak jak się chce, bo są jeszcze, jest jeszcze jakaś tam kontrola wewnętrzna i, i tak dalej. Jest tam zarząd, jest komisja rewizyjna, jest sąd, więc to nie jest tak do końca, ale już skupiając się na wiki, jeżeli nie pasuje ci, że w wiki ekspedycji jest taki szablon, chciałbyś inny, to robisz inny jeżeli on nie spełnia twoich oczekiwań, bo jest za mało funkcjonalny, robisz bardziej funkcjonalny. Jeżeli sobie sam tego nie potrafisz zrobić, to prosisz kogoś innego, zawsze się taki znajdzie, bo chociażby ja, bo chociażby Matt Mareks i jest ileś tam osób, które się zajmują też takimi technicznymi rzeczami. Więc yy, myślę po prostu, że w Wikipedii każdy robi to, co chce robić, a jeżeli yy, chce robić coś innego, to się podejmuje tego czegoś innego. Jeżeli chce coś zmienić, to, się, to po prostu zmienia, bo Wikipedia jest yy, no... Znowu wrócę do tego swojego porównania, jest jak y, rewolucja bolszewicka u y, utrockiego, czyli po prostu ona cały czas trwa, je, cały czas coś się zmienia i y, jej byt polega na, na, na rewolucji, na zmienianiu się na, na, na żywiole. Nie, no fantastycznie, że właśnie tak jest i że y, jak gdyby Wikipedia proponuje różne formy aktywności, a nie tylko jedną, czyli edytowanie artykułów. Można tutaj się zaangażować w wiele innych rzeczy. No można robić coś tak niszowego, nawet jak nasze radio, prawda? <laughs> nawet. I też działa tak. Generalnie, czy wiesz, bardzo popieram brawo, brawo dla, dla no, ludzi, się, którzy to robią. Właśnie mi się bardzo to podoba, tylko jestem troszeczkę rzeczywiście zdziwiony, że to aż takich sił ludzkich wymaga i że to działa przez to, bo, bo wydawałoby się, że to, znaczy to jest w dużej części zautomatyzowane, a, a, a że tylko, powiedzmy, tam od czasu do czasu ktoś w coś ingeruje, a widzę, że tutaj po prostu rzeczywiście na bieżąco trzeba dużą pracę wykonać i jest wykonywana. No i co? I te artykuły z czy wiersza pokazują się na głównej stronie Wikipedii Polski, znaczy Polsko Tak, jest oddzielna rubryka na to, na głównej stronie. I to właściwie jest jedyna nagroda dla tych, którzy to robią. To taka satysfakcja, że tam się ukazuje. No, może nie tak jedyna, bo na przykład jest coś takiego jak korona wikipedii, którą wprowadził e, chyba trochę więcej niż rok temu, może dwa, może półtora PMG e, i korona wikipedii już tak e, króciutko mówiąc, to jest e, odznaczenie, które przysługuje artyku, e, autorowi artykułu albo głównemu e, artyku, e, autorowi artykułu, który ten artykuł przejdzie przez czy wiesza, e, dobry artykuł i artykuł na medal. Więc czy wiesz, jest wykorzystywany w różny sposób. Ja bardzo lubię właśnie tak zgłaszać do Czywiesza swoje artykuły, potem być może do dobrego artykułu tam będę je zgłaszał. Dwa już zgłosiłem i dostały. Reszta sobie czeka w kolejce, więc Czywiesz jest bardzo fajnym właśnie takim miejscem na, na to, żeby jeszcze ktoś się artykułowi przyjrzał, potem żeby czytelnicy sobie poczytali, potem jest frajda z tego właśnie jaki był skok oglądalności Na przykład jeżeli fajne pytanie wymyśliłem no to tym większy jest ten skok oglądalności No to ma bardzo dużo zalet Halo halo, a coś nam znowu chyba coś siadło? No, dzisiaj tak, coś tutaj nie kontaktuje mhm. Ale zaraz. O, o. o to tutaj te kabelki w takim razie już jest, jest wszystko jasne. Adam przyszedł do nas, już tutaj wyczuł chyba, że kanapeczki dotarły tak. <grym> przed chwilą. Tak, bo już mamy jedzenie, także też zapraszamy. No też nam tutaj pachnie, prawie że, bo ładnie wygląda przede wszystkim. Jesteśmy w kawiarni w klubo kawiarni Mito przy ulicy Warińskiego 28. Tutaj korzystamy z gościny już kolejny miesiąc, właściwie organizujemy tutaj to spotkanie. O, kolejni schodzą się wikipedyści. To już będzie znaczyć, że powoli będziemy zmierzać do końca. Pięć minut zostało nam audycji. Pozdrówcie ich w ogóle ode mnie. Dobrze. Postaramy się tutaj zorganizować, żebyś mógł jakoś e, słuchać, co się dzieje na sali i żebyś mógł pisać, żeby Cię było widać. To chyba przez... E, jednak przez Irca będzie najwygodniej, prawda? Żeby, żeby pisać do nas na przykład. E, no może jak, jak byś no. wolał. Szczerze mówiąc, chyba wolałbym głosowo Ale jeżeli ludzie mieliby mnie nie słyszeć No, no to już lepiej, właśnie. żeby mnie widzieli znaczy, żeby mnie... Yy, yy, no bo tak to każdy moje, może moje podejść, pitares. zobaczyć, że coś napisałeś i może do ciebie zagadać. Znaczy, myślę inaczej, żeby wyświetlić to, co Szymon pisze no tak. gdzieś mm -hmm. tak na ekranie, no, no. na ekranie narzutniku. A tutaj. No to może, może poza anteną yy, nowin. Tak, na, to No właśnie, bo teraz mamy jeszcze kilka tematów, które warto byłoby omówić. To jest okrągły stół, nie wiecie, co tam się dzieje z tym... No, no mamy zdjęcie okrągłego stołu z 1989 roku. Nadal jest na commons. 89 czy starsze? To jest 9, dobrze. A czy Nadal... moglibyśmy tak króciutko powiedzieć o okrągłym stole, a jeszcze zakończyć akcentu, akcentem batuty, bo batuta jest dużo ważniejsza niż okrągły dobrze. stół, chociaż okrągły to tylko... stół jest yy, może wizerunkowy. No to przyglądamy z, się tak w każdym razie. Tak co chodzi z okrągłym mm -hmm. stołem. To no. jest szalenie yy, znane zdjęcie. I bardzo e, istotne jest to, że to jest na komonca. E, ludzie mogą z tego korzystać, my to mamy. Możemy powiedzieć innym, że komoncy są wiarygodne, bo są tutaj ilustracje, które przedstawiają jakąś wartość. E, często właśnie przeciwko wolnej kulturze e, jest, wysuwany taki, jest wysuwany taki argument, że dobrze, robicie fajne zdjęcia, natomiast one są do niczego z punktu widzenia artystycznego, użytkowego, jakiegoś tam jeszcze ponieważ ci ludzie, którzy robią dobre zdjęcia, biorą za to kasę i nie dają tego na wolnych licencjach. Tu jest inna sytuacja. To nie jest na wolnej licencji, to jest w domenie publicznej. I teraz pytanie, czy to na pewno jest w domenie publicznej? Ponieważ istnieje podejrzenie, tak ktoś twierdzi, że autor zastrzegł sobie wszelkie prawa zastrzeżone, a ktoś inny twierdzi, że wcale nie. No i właśnie na tym polega ta dyskusja, bo jeżeli by się okazało, że jednak wszelkie, wszelkie prawa są zastrzeżone, to wtedy to zdjęcie jest kasowane z Commons, i y, to jest tylko jedno zdjęcie, więc Commons tego nie odczują. No ale jednak to jest dla nas ważne, że to konkretne zdjęcie, nie, szeroko rozpoznawalne, y, nie byłoby dostępne jako, na, y, jako w domenie publicznym. No ale ono jest używane w dziesiątkach artykułów, także gdyby zniknęło z Commons, to by zniknęło też z tych artykułów nagle. Tak, jak najbardziej, mm -hmm. właśnie. No dobrze, to ten temat będziemy śledzić, zobaczymy, co się dalej stanie z tym zdjęciem, bo na razie jest nominowane do usunięcia od 27 marca 2014 I roku, dyskusja, roku. I, i trwa dyskusja, podejrzewam, że jeszcze trochę potrwa. Zobaczmy teraz to, o czym mówiłeś, czyli podaj cegłę, to pominiemy sobie, może w przyszłym tygodniu opowiemy, albo za dwa tygodnie. Batuta, Wiki. tutaj ja tak właśnie chciałem no właśnie. powiedzieć już o tym dzisiaj, dlatego że to jest y, ważna akcja i dobrze by było powiedzieć o niej z wyprzedzeniem. Od 5 maja rusza już któraś tam, chyba czwarta edycja y, y, akcji Batuta. No wiadomo, że y, wątek Henryka Batuty jest stary jak świat i już y, wikipedystów z naj w najmniejszym stopniu nie rusza. To już chyba tylko tych takich najnowszych. Yy, najmniej yy, zorientowanych w temacie jeszcze cokolwiek. No, jest to, no i. jest oczywiście to legenda jako smoku wawerski. Yy, mamy, mamy swoją legendę, tak jak o smoku wawerskim w Krakowie, to mamy o, o tak, Wikipedii tak, tak. jakąś legendę. Mhm. To, jest, to jest właśnie taka legenda, yy, którą nam się udało przekuć też właśnie w coś pozytywnego, dlatego że yy, akcja Batuta polega na masowym uźródławianiu, yy, ale no też weryfikacji, a nie tylko takim sztucznym doklejaniu źródeł do, do artykułów, na weryfikacji yy, artykułów Wikipedii, yy, no to jest wyrazem tej właśnie takiej tendencji, że Wikipedia dba o jakość i o to, żeby były źródła, a nie tylko o content, czyli o no zawartość, tak. żeby były Szymon, literki. Przepraszam, że ci przerwę, ale tutaj akurat to jest fajnie wykorzystany skrót Batuta do tego, żeby pomóc wikipedystom odpowiadać na pytania, które właśnie pojawiają się w kontekście Wikipedii. Wyobraź sobie, no? że jesteś wikipedystą, którego zaprosił jakiś dziennikarz gazety lokalnej, ogólnopolskiej czy jakiejś i on pyta się, no słyszałem o takim haśle Batuta, a Ty mówisz, tak, mamy taką akcję. Bezwzględna akcja troskliwego uźródławiania tysięcy artykułów. I dzięki temu przy, przesuwasz ciężar tego, tego, tak. tego, tego tematu na coś, na co chcesz zwrócić uwagę. I to właśnie wydaje mi się genialne posunięcie tutaj ze strony piarowców owców Wikipedii, jeśli tak można powiedzieć. Bo to, a konkretnie przykuty. A konkretnie przykuty. Genialne to jest posunięcie. No bo rzeczywiście spotykasz się z takim pytaniem, mówisz, tak jest, taka akcja. I nagle ten no. dziennikarz otwiera szeroko usta i, i nie wie, co powiedzieć, a ty mówisz. A ty mhm, mówisz, tak. o co chodzi w tym projekcie, dlaczego. I on wtedy wraca do tego artykułu, być może, a ty powiesz, no tak, było coś takiego, ale teraz to jest synonimem właśnie tej akcji. Jasne, jasne. E, oczywiście zamiar e, robienia e, z, z batuta jakiegoś takiego, nie pamiętam, czy to dobrze powiem, akronimu, e, czyli czegoś, co można rozwinąć. Tak, tak, mhm to, to e, zamiar zrobienia właśnie czegoś takiego e, ten zabieg no, miał na celu tylko dodanie takiego kolorytu tej akcji. E, przykuta lubił się bawić, czy lubi się bawić w, e, właśnie... Takie układanie takiego, Takie mhm. układanie, takie sztuczne do, do, e, dorabianie jakiegoś, jakiejś długiej nazwy po to, żeby e, coś, pasowała do jakiegoś uwagę. konkretnego mhm. skrótu. Mhm. To jak na przykład e, niedawno, już nie, nie przykuta, ale e, chłopaki z Warszawy wymyślili chyba, a może a może to nawet Polimerek tym warszawiakom, e, czy wam, przepraszam, e, zasugerował, e, że właśnie otwart, warszawskie otwarte wiki spotkania, żeby tak to się nazywało, bo skrót ma fajny, bo to jest wow. No tak, tak. Mhm. No to nie e, wiem, to tego, czy mamy to było pogadać. I, i wymyślono do tego mhm. bez względu akcji i tak dalej. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy nowiny 17 tygodnia 2014 roku. Bardzo Ci dziękuję, Szymon, że byłeś z nami, mimo że nie tutaj fizycznie to przez Skype'a i zostajesz z nami oczywiście na nasłuchu, a my na podglądzie będziemy oglądać, co piszesz ewentualnie. Marek Mazurkiewicz był ze mną, no i... I tutaj Do usłyszenia. coraz więcej ludzi przychodzi, więc może nie będzie tak źle, jak planowaliśmy, że sześć osób. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.